Witajcie w 25 odcinku Ośmiu Gatek. To już jedna czwarta drogi do setnego odcinka, który byłby już takim małym osiągnięciem. Zobaczymy, raczej usłyszymy, czy uda mi się do niego z Waszą pomocą dotrzeć. Dzisiaj będzie o przyczynach brzydkiej cery, hamburgerach oraz o synchronizacji mózgów w kinie. Zaczynajmy! Żydka cera To może być wina diety. Na cerę źle wpływają m.in. słodycze, kawa rozpuszczalna, a nawet kakao. A co gdy żadnego z tych produktów nie spożywamy, a nasza twarz wygląda hm, nietwarzowo? Może być winny alkohol, papierosy lub zmiany hormonalne. Najbardziej winne jest mleko przez to, że zawiera hormony. Wiele badań potwierdziło tę tezę i zgodnie zaświadczają o złym wpływie krowiego mleka na zdrowie skóry. Jak sobie pomóc? Trzeba przestawić się na produkty bogate w cynk oraz witaminy A i E. Cynk znajdziemy w dyniach, szpinaku, owocach morza, w chlebie pełnoziarnistym. Witamina A występuje w marchewkach i rybach, a witamina E w oliwkach, słoneczniku, kiełkach, awokado, migdałach, oraz w suszonych morelach. Spróbujcie, a zobaczycie jak cera Wam za to podziękuję. Hamburgery. Te prawdziwe, domowe, z pełnoziarnistą bułką są ok. A co z gotowcami z fast foodów? Okazuje się, że w takich burgerach kotlety składają się średnio w 2,1 do 14,8% z mięsa. Teraz parę burgerowych faktów o mięsie w fast foodach. Osłabia odporność przez małą zawartość minerałów i witamin. Sorbinian potasu używany do produkcji niepsujących się pikli może uszkadzać materiał genetyczny. Tłuszcze trans zawarte w pseudomięsie zwiększają ryzyko cukrzycy typu drugiego. Duża ilość soli zawarta w mięsie sprzyja chorobom nerek i nadciśnieniu. Duża ilość cholesterolu z hamburgerów może doprowadzić do miażdżycy tętnic, a przez to do udaru mózgu. A więc co? Na obiad do fast fooda? Smacznego! Według badaczy z Finlandii wspólne oglądanie filmów zbliża i sprawia, że nasze mózgi nadają na tych samych falach. Sprawa w sumie oczywista. W końcu oglądamy to samo. Jednak co powiecie, gdy po filmie okazuje się, że łatwiej podjąć wspólną decyzję? Według mnie jest to zastanawiające. No i trzeba to przetestować przy najbliższej wizycie w kinie. Dzięki za dziś i pamiętajcie, że finałowa część konkursu już w ten czwartek.